Agaton Giller, podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 21, część dziesiąta. Odebrał list od żony, obudził on silnie zamarłą tęsknotę, dał uczuć ohydność służby i wprowadził myśli niespokojne. Nie mógł się utulić, obrzydł mu świat, w którym się znajdował i postanowił próbować nowej ucieczki. Wyrozumował i przygotował środki i zwarty, w nocy zostawiwszy na posterunku broń i mundur, uciekł. Droga do Polski daleka, lecz bity i doświadczony zagrodowiec wyuczył się przebiegłości i podstępów. Przybył szczęśliwie na podlasie, w drodze utrzymując się żebraniną, a nawet kradzieżą. Tak to już spodliło go wojsko. Do wsi swojej przybył w nocy. Podszedł pod dom po cichutku, zajrzał przez okno i zobaczył kobietę podstarzałą, w której ledwo że żonę poznał. Przędła, wyciągiwała długie nitki i patrzała na nie wzrokiem Zamglonym. Przędza się jej rwała, a myśl krążyła w obcej stronie i wyszukiwała tam męża. Najstarsza córka, już duża, śliczna dziewczynka, darła pierze i śpiewała. Syn bawił się przy ognisku kominowym. Najmłodsze zaś dziecko, mały pulchny chłopaczek spał na łóżku. Łza mu błysła w, w oczach i po długim czasie zaniedbania nabożeństwa kląkł przed domem i gorącym westchnieniem, podziękował Bogu za zdrowie rodziny i za to, że go doprowadził do domu. Szedł do izby. Kobieta ledwo go poznała, tak go zmieniły rózgi zgryzota i spodlenie. Lecz później nie było końca radości. Dzieci tuliły się do ojca, którego już zapomniały. On płakał, a w tym płaczu wypoczciwiał. Żona przygotowała wieczerze, a wszyscy byli tak weseli, szczęśliwi, iż zapomnieli o ostrożności. Żona tylko, która cieszyła się, ale przewidywała nowe nieszczęście, Pozakrywała okna, żeby żaden urzędnik lub szpieg nie podpatrzył ich i nie wydał na drugi dzień deserter nigdzie nie wychodził, siedział w ukryciu jak uwięziony. Tak przeszło wiele dni, tygodni. Dłuższy czas jednak nie można było prowadzić podobnego życia. Wypadało więc postarać się i wyrobić stanowisko, które by Pozwalało bez niebezpieczeństwa utrzymywać się. Trudno było o pomyślny skutek wszelkich starań. Obawy urzędników, prawo można było przekupić, lecz właśnie nie było potrzebnych funduszów. Żona poświęcała ostatni pieniężny zasiłek, ażeby męża pod cudzem nazwiskiem wciągnąć do ksiąg ludności jakiegokolwiek dalekiego miasta. Tymczasem przeszło dużo czasu. Mieszkańcy wsi zauważyli w domu samotnej kobiety mężczyznę, który tylko w nocy wychodził i wiadomość o tajemniczym człowieku, często powtarzana, doszła wreszcie i do uszu wójta gminy. Pewnego dnia wójt z żandarmami wpadł do chaty i w bocznej alkowie znalazł po drugi raz zbiegłego zagonowca wzięty i odprowadzony został do batalionu z którego uciekł żona wypłakała ostatnią łzę wyrzuciła ostatni krzyk i odtąd znalazła pociechę i ubolewanie w modlitwie która jej dała spokojną chrześcijańską rezygnacją. Nieszczęśliwą żonę oddano pod sąd za ukrywanie dezertera. Nie wiem, czy litość sędziów, czy starania jej poparte przez poczciwych były przyczyną, iż wyszła z tej sprawy bez żadnej kary. Zbiegłego oddali także pod sąd. Po półrocznym więzieniu wyprowadzony został na plac egzekucji. Skazany był na pięćset pałek, techniczny wyraz skwos stroj i dalszą służbę. Pół batalionu uszykowało się w dwa szeregi, formując ulicę. Każdy żołnierz uzbrojony był długim, grubym jak kij prętem. Doboż z bębnem oficerowie i doktor znajdowali się na placu, a z daleka stał tłum ciekawych. Skazany bąk był blady jak chusta. Nie drżał jednak i z wielką przytomnością wysłuchał wyroku. Kazano mu rozebrać się. Wyuczył się już posłuszeństwa i obnażył popas ciało, po czym ręce przywiązano do kolby karabina i dwóch podoficerów, ciągnąc karabin, wprowadzali go w ulicę uzbrojonych żołnierzy. Dobosz zabębnił Przerywaną taktowną zwrotkę i ze wszystkich stron naciągniętego i postępującego posypały się pręty. Jęku słychać nie było. Stłumił go bęben, ale po twarzy, okropnie wykrzywionej, widać było całą moc bólu. Piersi, szyja, plecy były jak pokrajane, szmaty ciała zewsząd wisiały. Ścieżka krwi oznaczała drogę bitego. Osłabiony, zemdlony, przetrwał egzekucją, w tejże chwili postanowiwszy nową ucieczkę. Nie będziemy opisywać wszystkich wypadków Bąka, zbyt by nas daleko zaprowadziły. Wspomniemy tylko ważniejszy. Wyleczywszy się z ran, jakie odebrał w egzekucji, wyroku umknął pierwszego dnia po powrocie z Lazaretu do koszar, z nadzwyczajną wytrwałością znosił trudy ucieczki i głód. Łapany kilka razy zawsze się wymknął, aż wreszcie dostał się do rodzinnych podlaskich lasów. Tu wygrzebał norę w maleńkim parowie i siedział tam w szumie borów, często odwiedzany przez żonę, która mu pokarm donosiła. Na zimę zrobił w norze swojej zapas Żywności. Żona, żeby śladami na śniegu nie zdradzać mężowskiego schronienia, miała w boru przez całą zimę nie bywać. Biedna kobieta codziennie drżała o ojca swoich dzieci, niepokojona trwożliwym snem, zrywała się z pościeli po całych dniach, klęczała na modlitwie. Gospodarstwo upadło i prócz chaty i niezasianych zagonów. Nic już nie miała nieszczęśliwa. Głód wkradł się do rodziny i trzeba było myśleć o bezpiecznym ulokowaniu dzieci. Najstarsza córka poszła służyć panom, gdzie ją używano do robót przechodzących siły słabej dziewczynki, a w dodatku i potrącano. Starszego syna wziął panicz do swojej usługi i uczył się, czyszcząc buty studentowi. Najmłodsze dziecko umarło. Matka zbiła trumienkę z deseczek sosnowych, ubrała trupa w ładne sukienki i wieczorem z kilku kumami szła za trumienką na cmentarz w boru. Płakała gorzko. Tyle nieszczęścia, to za wiele na słabą kobiecinę. Ojcu ukrytemu w lesie nie dawała znać o śmierci dziecka, Ażeby uniknąć niebezpiecznego Wydania się I ulżyć mu boleści Śnieg okrył mogiły Żałosna matka głośno rozpaczała Kumy ją tuliły Gdy wtem deserter ojciec zmarłego Dziecięcia Pokazał się obok grobu Kumy i grabasz Przelękli się I umykali jak od upiora Cały obrus. Obszarpał się, wybledniał, podobny był do zjawiska z wyrazem niekłamanej boleści i obłąkania. Wyciągnął z grobu trumienkę, odkrył wieko, porwał trupa na ręce, pieścił i całował, jakbych go chciał życiem obdarzyć. Zbiegłe ze cmentarza kumy rozniosły we wsi wiadomość o zjawieniu się nad grobem dezertera. Ściganego niegdyś miłego sąsiada, a teraz pogardzanego, odpychanego i wyrzuconego ze społeczeństwa człowieka Żona została przy grobie, uspokajała męża, to ręce załamywała, a sercem czuwała i słuchała, czy nie grozi jakie niebezpieczeństwo Mąż nie płakał dawno Bóle, rózgi, pałki Już mu wypędziły Wszystkie łzy Zahartowały go i zepsuły Do serca wprowadziły myśli Usprawiedliwiające Kradzież, a które przez bieg Trudnych okoliczności Mogły poprowadzić Do zbrodni Utraciwszy wolność, cnotę Szczęście prawa, ustawicznie gnany, choć zepsuty nieszczęściem, nie pozbawił się miłości żony i dzieci i przez to jedynie przywiązanie zasłużył na nasze współczucie. Niezdolny już do płaczu zapłakał, boleść była zbyt wielką i poruszyła dobrą stronę jego serca. Płakał i zapomniał o wszelkiem niebezpieczeństwie. Żona zachowała więcej zastanowienia i czuła, na jakie niebezpieczeństwo mąż się naraził. Jej ucho wytężone chwytało każdy szelest, szum drzewa. Naraz zakrzyczała – uciekaj, idą, łapią, uciekaj. Zagrodowiec nagle przyprowadzonym został do przytomności wypuścił trupa z ręki sztywne członki uderzyły o zmarzłą ziemię i stoczyły się do dołu mogilnego potem jak zwierz ścigany skoczył deserter za płot cmentarza i pobiegł w głąb boru zostawiając ślady stóp na miękkim śniegu kobieta prawie bez życia zziębnięta i przestraszona Upadła na kolana, nachyliła się i bez myśli i czucia spoglądała na ciało w grób wpadłe. Po pewnym przeciągu czasu wszedł na cmentarz wójt gminy z pachołkami, stanął obok kobiety i zapytał o męża. Nie słyszała zapytania i nie odpowiedziała. Szturchnięta w plecy drgnęła i spojrzała na niego zimnym wzrokiem, którego nie zniósł złośliwy wójt, bo mu poruszał sumienie i targał serce. Przejął się litością i kazał biedną odprowadzić do domu. Nazajutrz zaś, przyszedłszy do zwykłego urzędowego usposobienia, zebrał obławę i puścił się przez bór śladem. Dezertera. Śnieg utrudzał drogę. Obława z psami, z hukiem, zwolna się tylko posuwała. Drugi oddział obławy wyszedł na drogę, która okrążała i w połowie bur przecinała. Trzeci zaś oddział z drugiej strony boru wziął się na lewo od kierunku tejże drogi. Dezerter siedział w swojej norze, pozacierawszy ręką ślady na śniegu i czekał całą duszą, w słuchu i oku uzbrojony strzelbą i nożem. Huk obławy rozleciał się w puszcz, głucho doszedł do jego uszu i poruszył nim niby iskra elektryczna. Coraz bliżej, coraz lepiej słychać szczekanie psów i gwar ściągającego ludu. Dezerter rzucił się w przeciwną stronę, pewny już, że dojdą do jego schronienia. Jakoż w istocie część obławy pod dowództwem samego wójta doszła wkrótce do nory zbiega. Obejrzeli ją troskliwie. Ogień w kącie nieco przygasły dowodził, że mieszkaniec tej jamy niedawno ją opuścił. Na ścianie z ziemi wisiał krzyżyk niezgrabnie wyciosany pod ścianą na słomie Leżała poduszka i kożuch, dalej garnek, ziemniaki w worku, kasza, chleb i inne wiktuały w pewnego rodzaju w ziemi wydubanej szafie były poskładane. Zrewidowali, przetrząsnęli wszystko, w końcu pozabierawszy co było do zabrania, rozłożyli ogień przed drzwiami w przekonaniu, iż jeżeli się wewnątrz, w jakiej skrytce schował, to go stamtąd dym wykurzy lub go uduś, po czym ruszyli dalej świeżemi ślady gnanego. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna